Ccena dwunasta. Cisz sami, Hanka. Hanka z kuchni. Proszę wielmożnej pani, parasol. Postaw przed pokoju, a potem idź, zamieć przedpokój. Czy kucharka wróciła? Hanka wraca z przedpokoju i idzie do kuchni. Już. Ja tylko na chwileczkę. Wybiega do kuchni. Julesiewiczowa. do zbyszka. Rzeczywiście, ciocia ma rację. Mógłby się trochę ustatkować. Wyglądasz jak śmierć angielska. Ty także ładnie wyglądasz. Ja? Ja wczoraj z domu nie wychodziłam. Yy, to znaczy, że ja się lumpowałem za domem, a ty w domu. <głos> Jesteś niemożliwy. <głos> Jak kiedy? Hanka przechodzi przez pokój z łopatką i ze szczotką. Zbyszko patrzy za nią. Julia się wyczowała do Zbyszka. Cóż tak patrzysz za Hanką? Yy, bo mi się podoba. Sługa? A cóż to, nie kobieta? Zaręczam ci, że nawet bardzo... Wiesz już coś o tym? Co ci do tego? Myślałam, że masz gust wykwintniejszy. Głupia jesteś z tą twoją kołtuńską estetyką. A zresztą, ja jestem jak pianista. Gdy zobaczy fortepian, musi zaraz pasaż. Tak, ale fortepian. Moja droga, każda kobieta to fortepian. Trzeba tylko umieć grać. Ach, jaki ja śpiący ty po tych knajpach się włóczysz. A, a gdzie się będę włóczył? Gdzieś muszę. Ja na twoim miejscu starałabym się o jakąś znajomość solidną. No, tyle mężatek, co? Boże. Dziękuję. Mam dosyć kołtunerii w domu i... w samym sobie. Dlaczegoż jesteś kołtunem? Bo mi się urodził po kołtuńsku, Aniele. Bo w łonie matki już nim byłem. Bo a żebym skórę zdarł z siebie, mam tam pod spodem w duszy całą warstwę kołtunerii, której nic wyplenić nie zdoła. Coś, taki nowy, taki inny, walczy z tym podstawowym, szarpie się, ciska, ale ja wiem, że to do czasu. Że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb, że przyjdzie czas, gdy ja będę felicjalny, Będę odbierał czynsze, będę, no, dulskim, pradulskim oberdulskim. Że będę rodził dulski. Całe legiony dulskich. Będę miał srebrne wesele i porządny nagrobek. Zdala od samobójców. I nie będę zielony, ale nalany tłuszczem i nalany teoriami. Będę mówił dużo o Bogu. Urywa, idzie do fortepianu i gra nerwowo. Julesiewiczowa podchodzi za nim. Z kotuistwa można się wyswobodzić. Nieprawda. Tobie się zdaje, że jesteś wyzwolona, bo masz trochę politury po Ale ty jesteś tylko zrobiona na macho, nie jak twoje secesyjne meble i malowane włosy. To jest piętno, pani radczyni. Piętno. Siwiczowa, grając z nim jedną ręką. Czy ty się uczyłeś grać? Ja? Nie znam ani jednej nuty. To tak, we mnie coś gra. We mnie tłucze się takie coś... Ach, to wszystko z czasem się zatłucze. co tam. Wiesz co? Hmm? Jesteś... Wcale, wcale. Dajże, słuchaj. Pasażer, moja droga, pasażer. A, wiesz... To ciekawe. Co takiego? Ta dziewczyna. Gdybyś widział, jak ona na nas popatrzyła, ja na twoim miejscu... Jak będę miał czas... Nie rozumiesz mnie, ja bym się właśnie daleko od niej trzymała. Nie. Jest zazdrosna, będzie ci robić awantury. Ha, to by było kapitalne.